Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy w 119 odcinku podcastu Radio SK i 26 audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy. Dzisiaj podsumujemy miesiąc czerwiec i dzisiaj będzie klasycznie, bez telefonów od gości. Tylko ja i gdzie gdzie swoje trzy grosze dorzuci skóra, którego w tym miejscu mogę powitać. Witam wszystkich i dzisiaj od razu powiem, że w przeciwieństwie do, do poprzedniego odcinku Wiadomości z Martwej Strefy, dzisiaj jest tyle dokumentowania, że nie wiem od czego zacząć. Blok książkowy zaczniemy od przypomnienia, że przed miesiącem do sprzedaży trafiła powieść Joyland. 4 czerwca miała miejsce światowa. A 6 czerwca polska premiera książki i my już o niej sporo powiedzieliśmy w dzień premiery. A jeszcze w przyszłości możliwe, że do niej wrócimy, więc dzisiaj ograniczę się tylko do przypomnienia. Na wyróżnienie natomiast zasługuje polska promocja. Jeden z najpopularniejszych pisarzy wszechczasów, Stephen King, przedstawia powieść Joyland. Mistrz grozy zaprasza. Wejdź, jeśli się odważysz. Po pierwsze, aktualnie Joyland jest czytane w RMFFM. Przez całe wakacje na antenie radia będzie można usłyszeć fragmenty książki w interpretacji Jacka Braciaka. Nie nastawiajcie się jednak na jakąś wielką ucztę. Każdy odcinek trwa około minuty i jest to mocno okrojona wersja książki. Nie wiem, czy w planach jest przeczytanie całego skondensowanego materiału, ale jeśli tak, to będzie to około 40 odcinków, czyli całość zamknie się mniej więcej w godzinie. Emisja trwa od 1 lipca, czyli już 4 odcinki wam umknęły, jeśli nie słyszeliście o tym wcześniej, ale nic straconego. Na stronie radia na bieżąco umieszczane jest archiwum. Kolejne odcinki będą pojawiać się w dni powszednie o godzinie 22.30 przez całe wakacje. Nie mam pojęcia, czy w planach jest interpretacja całej książki, czy tylko jej fragmentu. Kiedyś to samo miało miejsce z Colorado Kid. Niestety ja nie słuchałem wtedy ani jednego fragmentu, ale wydaje mi się, że wtedy w radiu poszła tylko część książki może takie rzeczy łatwiej wynegocjować właśnie z wydawnictwem Hardcase Crime skoro tylko ich książki to spotyka może Screamer nie zgadza się na tego typu promocję miałem samochód ale wtedy jesienią 1973 roku przeważnie chodziłem do Joylandu piechotą z plażowego pensjonatu pani Shawplow w miasteczku Heavens Bay jakoś czułem, że tak trzeba a nawet, że tylko tak można z początkiem września plaża Heaven's Beach prawie zupełnie opustoszała, co pasowało do mojego nastroju. To była najpiękniejsza jesień w moim życiu. Nawet po upływie 40 lat mogę tak powiedzieć. Coś na kształt słuchowiska w rmf jest no, oczywiście dobrą inicjatywą. Pytanie tylko, jak wielu ludzi po przesłuchaniu tych odcineczków zrezygnuje z czytania samej książki, no bo już będzie znało fabułę. Pytanie, czy będą oni wiedzieć, ile tracą? Ile zostało wycięte? Byłem 21-letnim prawiczkiem z literackimi ambicjami. Miałem trzy pary jeansów, cztery pary majtek. Zdezelowanego Forda ze sprawnym radiem. Sporadyczne myśli samobójcze i złamane serce. Piękne, co? Zbliżamy się do 22.30. Nie wiem, czy słuchaliście wczoraj. To zaczęło się niby tak... Niezobowiązująco, wręcz można powiedzieć nawet nudno, ale posłuchajcie, co będzie dalej. Stephen King, Joyland, jego najnowszą powieść czyta Jacek Braciak. I również cały dzień premiery Joyland upłynął na antenie stacji RMF FM pod znakiem Stephena Kinga. Nie słuchałem, nie wypowiem się, słyszałem tylko zapowiedzi dzień przed premierą i to w zasadzie wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. W dzień premiery natomiast... O książce było też słychać w dość nietypowym, jak na takie tematy miejscu. Restauracja Steakhouse Barn Burger w dniu premiery miało w swoim menu Joyland Burgery. Przysmak kosztował 26 zł. Kilka osób z fandomu wybrało się na wyżerkę. Dodatkowo pierwsze 10 osób, które zakupiły Joyland Burgera otrzymały książkę, więc obiad się zwracał. Czyżby burgerownia słuchała naszej dyskusji o Joyland i zapamiętała moje kulinarne porównanie do hamburgera, niezdrowego hamburgera? No widzę, że tutaj jednak chcieli go uczynić jak najbardziej zdrowego. Mamy jakieś warzywa, mamy sałatkę, tak więc jeżeli pojedziecie na tego hamburgera rowerem albo pobiegniecie po niego, to myślę, że wasza tusza wybaczy wam to. Nie wiem, na jaką skalę tym razem poszła promocja plakatowa. Nie widziałem żadnych plakatów czy kartonowych standów reklamowych, choć wyszukiwałem je w Empiku, ale ponoć takie były. No przynajmniej były w planach. Nie mam pojęcia, czy było coś więcej. Banery, większe plakaty na przystankach czy tego typu rzeczy. Posiadam natomiast pocztówki i naklejki z Joyland, zaś Pruszyński do wybranych osób wysyłał też książki z pozytywką, karuzelą. Słuchaj, a powiedziałbyś mi, czy ten gadżet, który dostałeś, te karozele od wydawcy Pruszyńskiego, to jest to coś jakby oryginalnie przygotowanego przez wydawcę, specjalnie na tę okazję, czy też może przez wydawcę amerykańskiego jest jakoś rozprowadzane po całym świecie, czy tak jak w przypadku Dallas, jest to po prostu zaadoptowany samochodzik z naklejką samą, która jest oryginalna i w ten sposób jest to zrobione? To jest dokładnie tak samo jak w przypadku Dallas, tak jak wtedy samochodzik był jakimś zwykłym samochodzikiem kupionym gdzieś w jakiejś firmie niezwiązanej ze Stephen Kingiem, tak samo teraz jest z tą keruzelą. I chyba mieli tego znacznie mniej, bo o ile mi wiadomo wysłali tylko z niektórymi egzemplarzami recenzenckimi. Nie tak jak w przypadku Dalla z zamówieniami przedpremierowymi ze strony wydawcy. Ja wtedy samochodziku nie dostałem, ponieważ nie zamawiałem książki, tylko dostałem ją od wydawcy. W tym przypadku karuzela do mnie przyszła. Właśnie z egzemplarzem recenzenckim. Co się tyczy promocji za granicą, to po pierwsze pojawił się króciutki trailer, którego fragmenty montowaliśmy już w odcinku o Joyland. Eee, dawałem też je jako przerywnik w poprzednich wiadomościach z Martwej Strefy, a pewnie już dzisiaj je też gdzieś montowałem. Joyland, the new novel from Stephen King. Out now. W necie pojawiły się też pierwsze projekty okładek. Szkice. Internet obiegło też zdjęcie chyba amerykańskiej promocji książki z reklamą na popcornie i dziewczynami w strojach gwiazdeczek. Aga z Podcastu skomentowała to zdjęcie, że chciałaby zobaczyć mnie w takim cosplayu. No cóż, no, publicznie powiem tyle. Rękawica została rzucona i podniesiona. Szykuj się koleżanko na kolejny zjazd. Okay w okresie amerykańskiej premiery książki King rozpoczął tygodniowe tournée w którym codziennie pojawiał się w jakimś programie telewizyjnym, choć zdecydowaną większość promował swój musical. Nie będę wam streszczał każdego programu, wycinał fragmentów i tak dalej. Tego jest za dużo. I jak ktoś jest chętny, to wystarczy wejść w konkretne linki. I love what John Leonard, who used to work for our show, said about you once. He called you Walt Disney's evil twin. Mm -hmm. <laughs> do you feel like that? Yes. Do? I do feel a little bit like Walt Disney's. Z innego medialnego występu Kinga, wideoczatu, o którym troszeczkę więcej w bloku filmowym, Stephen King wyjawił, że w chwili obecnej jest w połowie prac nad kolejną po Mr. Mercedes, Powieścią, której tytuł brzmi Revival. Stas asks, what is your favorite book? Man. That's like asking somebody who's their favorite kid, you know? Uh, I, I like them all and you know, I'll tell you what, the one that I'm working on is always uh my favorite at that time. I'm working on a novel now called Revival and uh I'm about halfway through it and I just in love with the book. That's all. Uh when I'm done, mm, who knows? Then I might think that it's really really good or maybe not so good or I might run into problems with the rewrite. Wydawnictwo Scribner natomiast zamieściło w internecie pierwszy trailer nadchodzącej wielkimi krokami powieści Dr. Sleep. Krótkie, fajne, odsyłam do linka. W październiku zeszłego roku informowaliśmy Was o specjalnym wydaniu powieści Lśnienie zaplanowanym z okazji 30-lecia tej książki. Artystką odpowiedzialną za ilustrację wewnątrz książki miała być wtedy Polka, Dagmara Matuszak. Następnie ogłoszono zmianę, ilustratorem został Gabriel Rodriguez, znany m.in. ze współpracy z Joe Hillem. Dokonano jednak ponownej zmiany i ostatecznie za to specjalne wydanie odpowiedzialny jest Vincent Chong, znany doskonale polskiemu czytelnikowi. Okładka Chonga spotkała się z aplauzem, mnie jakoś na kolana nie powaliła, ale stanowi ciekawe zaproszenie do hotelu Panorama. Na tyle ciekawe, że w grafice do dzisiejszego odcinka wychyliłem jednego głębszego z Jackiem. Lloyd, Lśnienie zostanie wydane na 30-lecie książki i teraz czeka nas sporo kolejnych trzydziestek. W tym roku mija 30 lat od premiery powieści Christine i dla Zwierzaków. Z tej okazji wydawnictwo PS Publishing zapowiedziało wydanie specjalnych edycji tych książek. Christine została ozdobiona ilustracjami Jill Baumana. Za okładkę odpowiada Tomislav Tikulin, zakładając, że tak się to czyta. Książka zawiera wstęp napisany przez Michaela Marshala Smitha oraz posłowie autorstwa Richarda Chizmara. Wydanie to jest limitowane do 750 sztuk w cenie 59,99 funtów. Dodatkowo wszystkie egzemplarze podpisane będą przez Kinga, rysowników i autorów dodatków. W internecie udostępniono nam już okładkę, okładkę pełną wraz z grzbietem i tylną częścią oraz dwie ilustracje ze środka książki. Bardzo ciekawe ilustracje. Krystyna, body by Plymouth, soul by Satan. Cmentarz dla zwierzaków natomiast zilustrował Mark Edward Geyer, a okładkę stworzył David Gentry. Wstęp do książki napisał Ramsey Campbell. Autor, który już dwukrotnie odwiedził Polskę. Posłowie natomiast Bev Vincent, o którym ja już mówiłem kiedyś w jednym z podcastów i wideokastów. Książka również będzie dostępna w nakładzie 750 egzemplarzy, w tej samej cenie, 59,99 funta. I tutaj także wszystkie egzemplarze podpisane będą przez Kinga, artystów i autorów dodatków. What is this place? I you here to cat. Takie jubileuszowe wydawnictwa zawsze kuszą mnie żeby ściągnąć z półki stare wydanie książki i spróbować cofnąć się kilka lat wstecz i poczuć to samo, kiedy czytałem książkę przy pierwszym spotkaniu z nią. Jednak powiem wam, że w przypadku Cmentarza dla Zwierząt no, mam największe obawy, ponieważ była to właśnie pierwsza książka. Wtedy jeszcze nie przeczytałem tak dużo innych rzeczy, tak więc chyba ten jubileusz będę obchodził oglądając co najwyżej ekranizację. Stephen King's all -time best tale of horror. Pet Cemetery. Okładka jest ciekawa. Taka melancholijna, smutna, nastrojowa. Jeżeli w Polsce mielibyśmy wznowienie, to czegoś by jej brakowało. Czegoś na literkę D. A jak już jesteśmy przy wydaniach limitowanych, to przejdźmy na chwilę do Synów Kinga. Do sprzedaży trafią dwa wydania limitowane powieści Owena Kinga, Double Feature. W książce znajdą się bonusowe materiały przygotowane przez Owena, jak również rysunki, jakie na tę okazję stworzy Joe Hill. Jedna z edycji dodatkowo będzie zawierała autograf Joe Hilla. I na tym kończymy dział książkowy. W czerwcu nie uświadczyliśmy newsów komiksowych, nad czym ubolewam, więc od razu przeskakujemy do filmów. Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Dział filmowy zdominowany został natomiast przez serial Under the Dome, którego premiera miała miejsce prawie dwa tygodnie temu. Sam pilot omówiliśmy dość dokładnie przed kilkoma dniami. Póki co stacja wyemitowała dwa odcinki. Standardowo po drugim zaczyna się już marudzenie co niektórych. Ja tam cały czas dostaję to, czego oczekiwałem i jestem bardzo zadowolony. Drugi odcinek zaliczył już drobny spadek w wynikach oglądalności, ale to jest standard. Ja nie do końca rozumiem te liczby. Wystarczy mi informacja, że nadal utrzymuje się bardzo dobra oglądalność. Pilot natomiast był ogromnym sukcesem. Pomimo finałowego meczu NHL, który pokrył się z otwarciem serialu, premiera pod kopułą zanotowała świetną oglądalność. Pierwszy odcinek zgromadził przed telewizorami 13 i 14 setnych miliona widzów, przy wysokim współczynniku, którego właśnie ja nigdy nie rozumiałem. 18 do 49, 3,2. Premiera pod kopułą to najchętniej oglądana nowa produkcja CBS, emitowana latem od 13 lat, czyli od premiery Big Brothera w 2000 roku. W porównaniu z serialami emitowanymi w sezonie 2012-2013, serial wyrównał wynik najchętniej oglądalnej premiery The Following ze stacji Fox. Jest to wreszcie najchętniej oglądany letni debiut w amerykańskiej telewizji od 6 lat. Zanim jednak doszło do premiery, mieliśmy sporo szumu w tym temacie. Co już, pojawiały się nowe plakaty, zdjęcia promocyjne, kolejne filmiki, fragmenty pilota, wywiady, między innymi też ze Stephenem Kingiem, który opowiadał o serialu, pracy na planie i o samej historii. Under the dome, Scene 1, Mark. Na stronie poświęconej serialowi można było zapoznać się z głównymi mieszkańcami Chester Smill. Pojawił się nawet yy, fikcyjny blog Joe'ego, jednego z głównych bohaterów serialu. Pytanie, jak Joe prowadzi blog, skoro w kopule nie ma WiFi. fi Pojawiły się nawet reguły życia pod kopułą, To jest akurat fajne, bo już pierwsze komentarze na Hataku dotyczyły właśnie kwestii życia pod kopułą. Co z powietrzem, co z zanieczyszczeniem i tak dalej. Zresztą twórcy kręcą w terenie, więc już na starcie wyjaśniałem zasady, ucinając komentarze typu Dlaczego w odcinku widać powiew wiatru? No widać go, bo po prostu pod kopułą wieje wiatr, co jest jedną z zasad życia pod kopułą. A jak chcecie poznać kolejne, to odsyłam do takiej graficzki, na której wypunktowano wszystkie ważne zasady. Newsów związanych z podkopułą jest tak dużo, że przez to wszystko jakoś nie mam ochoty w ogóle sięgać do wydanego na płycie musicalu. Myślę, że to musi poczekać jeszcze, bo teraz właśnie, właśnie dzisiaj zabieram się do oglądania drugiego odcinka, a tymczasem patrzę na zasady, jakie obowiązują podkopułą i zastanawia mnie, Dlaczego mają pod nią wiać wiatry? Wydaje mi się, że jednak w takiej małej, zamkniętej sferze same z siebie wiatry by się nie robiły, a na pewno nie duże wiatry. Wiatr bierze się raz z różnicy ciśnień albo z różnicy temperatur. Wydaje mi się, że na samym początku, jak ta kopuła spada, to jasne, ale później... To jakoś tego nie widzę, już nie pamiętam jak było w książce, więc jeśli ją czytacie, bądź czytaliście niedawno, no to wypowiedzcie się. A ja podejrzewam, że cały ten regulamin jest stworzony po to, żeby jakiś niedowiarek, w cudzysłowie, który pierwszy raz zacznie oglądać serial w środku i będzie się dziwił. No tak, czemu ten człowiek do niego nie zadzwoni? Przecież wszyscy mają komórki. Albo niech poszpera w internecie. I tak dalej, i tak dalej. To jest to tutaj wyjaśnione tak wprost, żeby od razu wczuć się w klimat. Ja to myślę, że takich pierdów w książce mogło w ogóle nie być. Tutaj stacja CBS dała coś takiego, dlatego że filmowcy nie są w stanie zatrzymać wiatru podczas kręcenia serialu. Zasada, o, owszem, nie ma sensu, ale wiatr w filmie będzie zapewne widoczny, więc taką sobie dziwną regułę wprowadzono. Well, I think that under the Dome TV to, trying to make a show where people become uh, really involved with the fates of the characters who really asking themselves what's going to happen next. This time it looks like we've got a shot to do something that's really special. 20 czerwca, 4 dni przed premierą telewizyjną, w związku z promocją serialu na stronie internetowej stacji CBS, odbył się wideoczat na żywo ze Stephenem Kingiem. Czad, o którym już wspominałem w bloku książkowym, w którym King wyjawił tytuł kolejnej książki, nad którą pracuję. Użytkownicy Twittera zadawali pisarzowi pytania, na które mogli wieczorem otrzymać odpowiedź. Co ciekawe, jest i odpowiedź na polskie pytanie naszego forumowicza, Jakuba. Znaczy... Forumowicz to może troszeczkę zbyt mocne określenie, bo napisał u nas jeden post właśnie dotyczący wywiadu, ale fajnie, że King zwraca się pośrednio za pomocą kamery i internetu, ale zwraca się do kogoś z naszych. Pewnie sam byłbym zachwycony, gdyby odpowiedział na jakieś moje pytanie. Odsyłam do wywiadu, to jest tylko nieco ponad 20 minut, a warto obejrzeć. Cuba asks if you could bring one of your characters to life and meet him or her, who would it be? It would not be any Wilks from Misery. Uh, if I had to meet one guy or one gal from my books, who would it be? I think probably i wrote a book called Dolores Claiborne and uh she was one tough lady, a real down east, crusty, uh hard bitten uh woman getting on in life who's accused of murdering her employer. And uh she tells the sheriff the story of her life. And yeah, I wouldn't mind sitting down and talking to her because that would be almost like sitting down and talking to my mother and grandmother who told me a lot of those stories. Uh ja yeah Joyland. Posiedzielibyśmy sobie i posłuchali Pink Floyd Ciemnej Strony Księżyca. Ej, stary, ale swoją drogą to mogłeś zatwitterować do Stevena, yy, pytając go, czy słucha radia SK. Również 20 czerwca... Odbył się specjalny pokaz pilota pod kopułą. Na miejscu było około 600 osób, w tym twórcy i aktorzy serialu, także Stephen King. Pisarz pojawił się na czerwonym dywanie, gdzie odbył się krótki wywiad. Link tradycyjnie poniżej. W tym miesiącu mieliśmy całą masę takich newsów, w których nie ma za bardzo co omawiać, a wystarczy podlinkować i odesłać do źródła. Standardowo przed samą premierą pojawiały się kolejne teasery, Teraz mamy co tydzień kolejne spoty reklamowe, kolejnych odcinków, do tego każdy pojawia się w kilku wersjach, które na pierwszy rzut oka niczym oczywiście się nie różnią, ale gdzieś tam jest o jedną sekundę więcej nowego materiału i dwie sekundy wyciętego z poprzedniego teasera i tak dalej. Jak dla mnie to jest cholernie fajny okres, strasznie lubię sobie dawkować Stevena Kinga przez dłuższy okres czasu. Niestety skończyły się komiksy, zresztą od kilku lat to i tak ograniczało się już tylko do kolejnych zeszytów raz w miesiącu, bez szumu, bez zapowiedzi, bez żadnych atrakcji. Teraz znów można przez krótki okres żyć Kingiem i to jest fajne. I ja to strasznie lubię. I kończąc już temat kopuły, po pierwsze znamy kolejną aktorkę. Mary Winningham, której ja osobiście chyba nie znam poza epizodycznymi rolami w serialach, aktorka wcieli się w rolę Agaty, na pozór ciepłej i sympatycznej kobiety witającej wielkiego Jima w domu, którym się opiekuje. Szybko jednak okaże się, że jej pobudki są znacznie bardziej nikczemne. Szczegóły tej roli trzymane są w tajemnicy. I po drugie, można już zamawiać wydanie DVD i Blu-ray z serialem pod kopułą. Na uwagę zasługuje tutaj specjalne, limitowane wydanie Blu-ray, którego opakowanie stylizowane jest na miasteczko przykryte kopułą. Wygląda to przepięknie i nie ukrywam, że strasznie chciałbym takie coś w swoich zbiorach, pomimo, że nawet nie miałbym na czym tego odtworzyć. Wydanie DVD serialu to zwykłe wydanie, ale ta wersja Blu-ray to jest chyba najlepsze wydanie specjalne w ogóle. Ja przypominam sobie takie wydanie zbiorcze filmów Antonioniego w takiej tekturze, które ponoć dostało jakąś nagrodę za specjalny projekt opakowań. Było w jakiś sposób interesująco złożone. Tam trudno było w ogóle doszukać się płyt. Widziałem tylko jej opis i zdjęcia i rzeczywiście wyglądało to intrygująco. Ale powiem wam, że pod kopułą E, chyba wchodzi na pierwsze miejsce wydań w ogóle. No, bo widziałem ciekawe wydania, prawda, z Batmanem, z Transformerami, różne takie postacie były wzięte, włożone czy to w formie figurki, czy jakiegoś dodatkowego bajeru. Też bardzo efekciarskie wydanie Władcy Pierścieni było z tymi posągami, bądź też z Golumem. No, mnóstwo tego było, ale to były po prostu figurki dodawane do standardowego wydania kwadratowego, znaczy prostokątnego. Natomiast tutaj mamy tak świetne połączenie wydania DVD z samym serialem, że lepiej to wyjść nie mogło. Ja mam tylko nadzieję, że ta kopuła będzie tak zorganizowana, że kiedy my ją obrócimy, to tak, to tam będzie prawdziwa mini makietka tego miasta i będzie tam woda, i, nie wiem, jakieś drobinki będą się unosić. Czy to coś takiego ciemnego, przypominającego owe wiatry? O, super sprawa, super sprawa. I na tych zdjęciach, to miasteczko, które jest w środku, to widać, że to są wklejone jakby zdjęcia i odpegi. To nie jest prawdziwe foto. Jeszcze to nie wyprodukowano, tylko jakby projekt. Oby tylko nie było tak, że to będzie taka kopułka bez przestrzeni w środku, bez tej makiety. Że to będzie jakieś, jakaś naklejka, jakieś zdjęcie, bo to by znacznie zepsuło efekt. Jak dla mnie, jednym z ciekawszych wydań jest też pudełko z pierwszym sezonem The Walking Dead. W którym, aby dostać się do płyt, musimy takim śrubokrętem wbitym w oczodół ząbiaka, otworzyć jego głowę. Bardzo fajnie kiedyś też tam została wydana seria Fantazm, gdzie płyty znajdują się w morderczej kuleczce i sądzę, że takich wydań jest tysiące. Nie śledzę tego na bieżąco, nie widziałem takich wydań zbyt wiele, nawet na zdjęciach w internecie i dlatego Kopuła też skacze na podium w moim prywatnym rankingu najlepiej wizualnie wydanych zestawów. Dlatego wydania chyba warto zaopatrzyć się w odtwarzacz Blu-ray. Tak prosty pomysł. Ale no idealny, idealny, świetna rzecz, takie byle co, a tak potrafi cieszyć, nawet pomimo, że nie mam tego na półce i pomimo, że nie zostało to jeszcze wydane. Mando, a ty to kupujesz, już zamawiasz preorder, mam nadzieję. Wiesz, aktualnie akurat wpadła mi spora kasa z ubezpieczeń i myślałem o kilku wydatkach, na które nigdy w normalnym życiu nie mógłbym sobie pozwolić. Od kilku dni cały czas po głowie chodzi mi zakup zbroi szturmowca z Gwiezdnych Wojen, ale autentycznie nie wiem, jak zacząć taką rozmowę z moją żoną. I jak jej wyjaśnić, że te dwa, trzy tysiące wydane na zabawę yy, sprawią mi taką frajdę, która jest nieprzeliczalna na złotówki. Pierwszy raz boję się rozmawiać z żoną. I najprawdopodobniej ta rozmowa nigdy nie będzie miała miejsca, a ja obejdę się smakiem. Kopułę też planowałem zamówić i nie wiem w zasadzie, dlaczego jeszcze jej nie zamówiłem. Ale myślę, że zaraz ją zamówię. I na dzisiaj to tyle w temacie kopuły. W samym bloku filmowym pozostały nam drobiazgi. Pojawił się nowy plakat filmu Kerry, który łagodnie mówiąc dupy nie uryba. Poznaliśmy nowego aktora, który dołączył do obsady filmu Dobrane Małżeństwo. Jest to Tio Stockman, którego ja także nie kojarzę z żadnej roli. Aktor chcieli się w postać syna tytułowego małżeństwa, kolejnego bohatera, po córce i emerytowanym policjancie, stworzonego na potrzeby ekranizacji. I znów na koniec informacja z obozu Joe Hilla, starszego syna Stephena Kinga. Studio Universal zakupiło prawa do ekranizacji komiksu Lock and Key. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że będzie to film kinowy, Scenarzysta i reżyser nie są jeszcze znani. I normalnie skakałbym pod niebiosa, bo uwielbiam ten komiks. Ale już kilka razy się przejechałem i strasznie zły potem byłem, więc włączam obojętność, dopóki nie poznamy jakichś konkretów. Niestety to oznacza, że ewentualnego serialu już na pewno nigdy nie zobaczymy. A szkoda, bo ten komiks ma potencjał na dłuższą odcinkową historię. Mam tylko nadzieję, że nakręcony dla Foxa pilot Kiedyś w ten czy inny sposób Jakoś wypłynie Witam do Keyhouse Why is it called Keyhouse? Oh that's a good question It's an old name The whole place is amazing I feel like I know the house i na tym kończymy blok filmowy i przechodzimy do kilku ciekawostek. Dziennik pokładowy to podcast o szeroko pojmowanej fantastyce naukowej. Filmy, gry, seriale, komiksy. Znajdziecie mnie na dziennikpokładowypodcast.blogspot.com Zapraszam na pokład. 3 czerwca do sprzedaży trafiło CD z musicalem Ghost Brothers of Darkland Canty. W internecie ludzie narzekają na jakość tego wydania. Już nie pamiętam, o co dokładnie tam chodziło. DVD z filmem to jest ten sam 10-minutowy filmik, który wcześniej był na YouTubie i który cały czas można tam obejrzeć. Sama książeczka ponoć też jakoś najlepiej zrobiona nie jest, ale nie wiem dokładnie, w czym problem. Ja planowałem kupić, ale ostatecznie chyba się z chłopakami nie dogadałem i chyba nie kupiłem. Szkoda. Będzie trzeba rozejrzeć się samemu i trochę przepłacić. Ludzie narzekają na jakość wydania, 10-minutowy filmik, który wcześniej był na YouTube, nie wiem, z jednej strony rozumiem to, ale z drugiej strony wcześniej czy później taki filmik, który wcześniej na YouTube nie był, to ktoś to kto kupił, to to by wrzucił, to i byłoby to później. Tak więc wydaje mi się, że trzeba po prostu kupić wersję z CD i skupić się na muzyce. W związku z tą premierą odbyło się całe wspomniane już wcześniej przeze mnie Kinga, który przez tydzień, dzień w dzień pojawiał się w programach telewizyjnych wraz z ekipą odpowiedzialną za stworzenie musicalu. Ja tutaj nie będę wymieniał po kolei programów, w jakich się pojawił. Podlinkuję pod odcinkiem. Bardzo dużo tych występów, szczególnie u Lettermana. Ja polecam dla tych, którzy chcą lepiej wczuć się w klimat płyty, żeby sięgnęli po solowe płyty Johna Mellencampa i Tibon Bernetta. Bo Tibon Burnett to dużo by tutaj o nim mówić. Natomiast John Mellencamp może przypaść do gustu tym, którzy lubią Bruce'a Springsteena. Podobna barwa głosu, podobna stylistyka. Natomiast mniej popowy i mniej efekciarski Mellencamp wydaje się być od Springsteena. Choć Springsteen też jest dobry i wielokrotnie cytowany w książkach Stephena Kinga. Oprócz płyty z muzykalem, ja serdecznie Wam polecam twórczość tych dwóch gości, bo jeżeli muzykal Wam się podoba, to na pewno ci dwaj amerykańscy muzycy przypadną Wam do gustu from the minds of cult cool conspirator Stephen King, John Mellencamp and Tim Boone Birdnapt comes a southern gothic supernatural musical of fraternal love, lust, jealousy and revenge. Ghost Brothers of Darkland County on tour this fall. Tickets at eeglive.com. Ghost Brothers of Darkland County, a riveting stage experience. W sklepiku na oficjalnej stronie Stephena Kinga pojawił się nowy wzór wymyślony właśnie przez samego Kinga. Na koszulkach, bluzach oraz wszelakich gadżetach widnieje napis własność więzienia Shawshank, naczelnik Stephen King, więzień 191919. 19, 19". I tutaj przyznam, że King splagiatował mój pomysł sprzed lat. Bo od lat noszę się z zamiarem zrobienia sobie akurat nie czarnej, tylko pomarańczowej więziennej koszuli z Shawshank z numerem 19. Jak już ją zrobię, to moja wersja będzie ładniejsza. No, masz rację, masz rację. Świetny projekt koszulki. Naprawdę, bardzo fajny pomysł. A skoro jesteśmy już przy koszulkach, to w New Yorkerze pojawiła się specjalna kolekcja koszulek z bohaterami z horrorów. Jest Fred Krueger, Letterface, jest Jason, laleczka Chucky, Ghostface z Krzyku i oczywiście jest też clown Pennywise. Koszulki całkiem ładne, niestety dostępne tylko w rozmiarach dla krasnoludków. Ja śmiem wątpić, czy takie chude ludzie żyją na świecie. Największy rozmiar to elka, przy czym jest to taka mała elka dla wąskich ludzi, dla smutnych chudzielców. A Elki to ja ostatnio nosiłem chyba we wczesnej podstawówce. Szkoda, notka na temat samych koszulek i kilka zdjęć pojawiły się na masie kultury, do której oczywiście podlinkuję pod odcinkiem. Sobie chyba muszę nagrać to zdanie i po prostu wklejać po każdym newsie. Jeśli wśród słuchaczy są nienaturalnie mali i nienaturalnie chudzi ludzie, to zapraszam do kupna. Koszulki są dość tanie, chyba poniżej 30 zł, a to jest chyba pierwszy raz, kiedy w polskich sklepach można kupić kingowy t-shirt. I na koniec pozostała nam smutna informacja. 25 czerwca zmarł Richard Matheson. Człowiek, który zrobił bardzo dużo dla gatunku i o którym King zawsze wypowiadał się w samych pozytywach. Pisarz miał już swoje lata, więc nie jest to informacja przytłaczająca, co nie zmienia faktu, że środowisko fantastów i horrormaniaków straciło kolejną ikonę. My w podcaście mówiliśmy trochę o Mathesonie recenzując zbiorek jest legendą, poświęcony właśnie Mathesonowi w którym znalazło się pierwsze wspólne opowiadanie Kinga i Hilla. Tak jak wtedy powiedziałem, ja tego człowieka praktycznie nie znałem od strony literackich dokonań. Siłą rzeczy oglądałem sporo ekranizacji. Często nie wiedząc nawet, że są to ekranizacje Matesona, ale nie czytałem go chyba w ogóle. I żeby nie wyjść na całkowitych ignorantów, skóra, powiedz nam, czy ty czytałeś Matesona i za co go w ogóle lubiłeś. Richard Matheson znany oczywiście z książki Jestem legendą. Znakomitej powieści, która jest czymś dla Fanów zarówno wampirów, jak i zombie, ponieważ wampiry w niej pokazane są no, z perspektywy oblężonego człowieka, żyjącego samotnego, ostatniego mężczyzny na ziemi, który broni się przed wampirami. Tak jakby to były zombiaki, tak więc klimat jest tu, tu, tutaj zarówno dla miłośników zombie, zarówno dla miłośników post-apokalipsy i opowieściach o takim samotnym mężczyźnie, który na zniszczonym świecie próbuje przeżyć. Oczywiście ekranizacja z Willem Smithem to jest jedna z nowszych, ale warto sięgnąć po wersję z 71 roku, czyli The Omega Man z Charltonem Hestonem, a także po czarno-białą, jeszcze lepszą, wcześniejszą, z Vincentem Price'em w roli głównej. Oglądałem te filmy, świetne są, szczególnie ta z Vincentem Price'em. On jest ostatnim człowiekiem na Ziemi, tak jak tytuł filmu. Polecam wam te rzeczy, bo mają niesamowity klimat. Możecie sobie wyobrazić jeden człowiek, który chodzi po opustoszałych miasteczkach i szuka czegoś do zjedzenia, żeby przeżyć. No oczywiście, tam ma różne przygody. Spotyka w końcu jakichś ludzi, ostatnich niedobitków. które a odnośnie ostatnich ludzi na Ziemi to właśnie posłuchajcie wypowiedzi Stephena Kinga, kiedy odpowiadał na żywo na pytania fanów, jaką historię uważa za najbardziej straszną. I mamy tutaj okazję usłyszeć najkrótszą, najstraszniejszą historię jaką King zna, którą oczywiście y, opowiada w kilku słowach. No posłuchajcie. Well, okay, I will tell you the scariest story that I've ever heard or read because it's very short. It's one of the shortest stories I've ever written. The last human being on Earth sat in a room. There was a knock at the door. <mum> Słyszycie, jak buduje napięcie? Yy. Słyszycie, jak King robi ścieżkę dźwiękową? Niezła historia, rzeczywiście. I właśnie kojarzy mi się to z Matesonem. Oczywiście Twilight Zone tutaj kilka odcinków zrobił, to trzeba zaznaczyć. 68 rok, świetny film, który oglądałem i mogę polecić, no może nie świetny. Oceniłem go 6 na 10, ale dobry. Wyreżyserowany przez Terensa Fishera Devil Rides Out. Coś dla fanów opowieści satanistycznych. Jest klimat filmów z wytwórni Hammer. Richard Matheson napisał kilka scenariuszów do ekranizacji Edgar Allan Poe. Dom Uszerów, wyreżyserowany przez na Rogera, więcej chyba nie trzeba reklamować, a także również przez tego kultowego reżysera Studnia i wahadło. Ciekawostką jest, że Richard Matheson napisał jeden scenariusz odcinka Star Trek, oczywiście tego ser serialu Oryginalnego, najlepszego z lat 60. Jak patrzę teraz na ocenę, to oceniłem go 5 na 10, tak więc nie jest z najwyższych lotów. Z tego co pamiętam, jest dosyć dziwny i śmieszny, ponieważ kosmici zostali zrobieni tam w ten sposób, iż pieski zostały przebrane w jakieś kudłate futra. Jeżeli chcecie zobaczyć coś dziwnego, obejrzyjcie Enemy Within. A przede wszystkim, po prostu przeczytajcie książkę Jestem Legendą. Bo o tym, że Matheson jest legendą, mówi sam Stephen King w swojej książce z Macabre, w której to oczywiście poleca tę powieść. I również ja Wam ją polecam. I myślę, że Mando, jak tylko przeczyta, to również to zrobi. Mando, kiedy kupujesz książkę? <grych> tutaj cisza wymowna no kurczę, no kiedyś kupię, kiedyś przeczytam serio, obiecuję bo aż głupio mówić mi, że nie czytałem ogólnie Matysona i nie czytałem też Jestem Legendą czyli chyba takiej jednak y, najbardziej znanej książki obiecuję, kupię przeczytam w najbliższym dziesięcioleciu my tymczasem żegnamy się na dzisiaj z wami Życzymy wam fajnego lata Ja wam życzę, żebyście Organizowali sobie jak najciekawsze Wieczorki pod kopułą Jakiś popcorn Chipsy Coś do picia Zróbcie sobie amerykański klimat I życzę wam, żebyście nie mieli Tyle wątpliwości I zarzutów Do tego serialu, co ja Trzymajcie się i do usłyszenia Do usłyszenia za tydzień Dzięki, że byliście z nami, cześć A już za tydzień wyjmiemy z kieszeni grube dolary, czyli kolejna część cyklu Dollar Babies. Macie może wydać drobne?